Witam w pierwszym podcaście Święty Spokój. Zapraszam teraz na piosenkę, a po piosence będzie temat o... Op... no jakiś temat będzie. Zobaczymy. Then you. Stop yes. yes. wykuchaliście no, wysłuchaliście utworu zespołu Chocolate Pain The Last Tango, a ściągnąłem go z Jamendo. To właściwie z Jamendo, chyba. No dobrze. Dzisiaj y, mamy już audycję w pełnym składzie. Ja nazywam się Bartek. Obok mnie siedzą dwie dziewczyny. Ludzie. I Magda. No. Dzisiaj porozmawiamy o czym? O zwierzętach. O zwierzętach. No właśnie, o zwierzętach. Zwierzęta są.. Przeważnie miłe, ale różnie to bywa i to znaczenie audytu też o tym trochę powiemy, że wcale niekoniecznie zawsze tak jest. Pasy. Dobrze, dosyć, dosyć. dosyć. to przykład nie, nie no miły, Ciekawe tak. po co ich komary. O, komary, dosyć jak No dobrze. To, a może powiedzmy, zacznijmy od tego, jakie zwierzęta mieszkają u nas w domu. No to mamy jakieś może no. zacznijmy od najstarszego. To no, Memo. Najstarszy, aj, aj, ale najmniejszy. I to jest linka Morska. Potem tak, no. y, jest y, bobuś, ale... tak. Jest y, czarny. Mhm. A, I no, kończy... Kuntel podobny trochę do Labradora. A, a ostatnia jest Helga. Ona jest najmłodsza. I jest, jest... podobna do leski. I tak, zamiast, i ona tak. jest truda biała A ja się dowiedziałam, że Lesi to się tak naprawdę nazywa Tarasa wczarek szkodki. Tak? No, dowiedziałem się, gdyby czytałam na wiki perii. A, i jeszcze Nemo jest trzech kol kolorów. Białego, czarnego i rudego. No właśnie. I teraz... A, niedawno nie przyszedł bardzo ciężko chwałę. Tak, Nemo miał y, nowotwór. Musiał mieć operację. stracił. No, nie bagatelną ilość, 3 ml krwi podobno, ale to dla niego było straszne. No ale przeżył i teraz, teraz wygląda na to, że wraca do zdrowia. Na szczęście. Natomiast psy, no psy to jest taki temat spory. Psy są ze troiska. Przyszły. Na wakacje właśnie byliśmy w trojniku i <śmiech> właśnie bardzo wzięłam z buzią. Tak, No i rodzice postanowili, że powinny mieć dwa, żeby miały się z tym bawić. No i wtedy właśnie się zdecydowaliśmy na herringową. No bo. W ogóle psy bo do schroniska pojechaliśmy tak naprawdę, żeby udowodnić, że nie nadajemy się na właścicieli psów. Postanowiliśmy udowodnić dzieciom, że psów nie możemy mieć. No i przyjechaliśmy z dwoma psami, bo okazało się, że w schronisku psy będą miały na pewno dużo gorzej niż w, nie wiadomo, w każdych warunkach domowych. A my, my dlatego się obawialiśmy, czy możemy mieć psy bo później domu, do domu wracamy, i, no i długo musiałyby siedzieć same, Ale są dwa, więc mają towarzystwo w ciągu dnia, swoje. Jeszcze <grym> a propos, jakie zwierzęta mieszkają w naszym domu? było, było może ze dwie, albo jedna myszka. Tak, na a... początku była myszka, pamiętam się, tu prowadziliśmy. Tak. No, no i Co nam skąd się to... Tam... <grym> Myszka była na samym początku, ale złapałem ją do pudełka, nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnych pułapek, bo udało się krwawo to załatwić, złapałem ją do pudełka i wyniosłem na mróz, więc tak naprawdę nie wiem, czy przeżył, ale myślę, że tak, no chyba gdzieś tam te myszki, myszki żyją w ciągu roku, no nie, niekoniecznie w i Kiedyś mieliśmy taką ogromną sytuację, bałyśmy się z na Dworze, I... yy, yy, na dworze, i, yy, na to i, się, i, i nagle zobaczył, że na yy, kodach yy, kreta ma z tego po prostu. Kot I... jakiś, yy, tak. jakiś właśnie przyszedł, przyniósł i w ogóle małą no, okropę. Za... Nie wziął tak, że <śmiech> <śmiech> nie chciał. <śmiech> tak. tak, jak tego żółta. <śmiech> Żuka na kogoś, to tego... nie, bo już chyba nie nieżywy. A, bo to też chyba kot przyniósł nam na wschodę. No, chyba też. Ja, ja ja nie. to wielki yy, żuk. No. Yy, nie, nie wiem, ile miał ten to... tym Ale bardzo duży żuk. Schowaliśmy I... go, schowałem go chyba ja wtedy do słoika, bo się chciało, nim wszystkim spalić, że taki wielki, bo naprawdę okaz. No i po pewnym czasie, no, po prostu strasznie śmiercią w tym tłoiku. jest tak. Jeszcze chyba jest, nie? Tak? wiem, tak? no, na Nie, to ja, ja jest teraz ale, ale kot już nie przynosi, mam, no. ty, to już kot nam nie przynosi. Mocny, żeby odważył się przynieść. No. Chyba, że to w domu to. Chyba, tak? A, i właśnie dlaczego może powiedzmy, dlaczego ci yy, są yy, takim wyzwaniem? Yy, Uciekają. No właśnie, Helga to jest, yy, a, nazywają się Helga i Bogu, już tak. mówiliśmy? Tak. No to powinienem powiedzieć jeszcze raz. To są po prostu imiona ze stronnictwa. Nie zmieniliśmy tych imion. Nie no mi się podobają. I tak zostało. No, powiedz może jak miało się nazywać. A tak. Miało się, się nazywać tak. Lollipop i sumie. Bardzo, bardzo śliczne imiona. Poproszę zostawić sobie na Jorki. Y, no ściemniak nie Jeszcze niektórych nie, bo jak rosną na takie wielkie, no, jak na przykład nasze wiesz. No bo naszych są troszkę większe niż środki, to i zostały zaposzczone jako po prostu w stynku. No i Helga jest bardzo miła, e, taka bardzo pieszczocha, zaborcza, bezrośnica. Jak się Bogusia głasz... głaszcze, to ona przychodzi i właściwie wchodzi między Bogusia i głaszając tę osobę, żeby ją głaszczy. tak? No trochę ona, natomiast... A, tak, ale strasznie ciągnie na, na spacerze, no nie łapy. możemy sobie z tym poradzić. Tak, łapy, ten, kładzie łapy, kacze. w sensie, kładzie łapy i wbija pazury, to bardzo boli. I, no niestety i bardzo drapie. Kiedyś, po prostu, mi tą twarz, bo e, tak, bo właśnie, chciała mi dać łapie i mnie to pogłaskać. No, no bardzo. bardzo. Natomiast Boguś, to jest temat trudny, bo Boguś w schronisku był w klatce właściwie, podobno zdominowany, w ogóle taki ostatni dominski. No i przenosi teraz zachowania ze stronnictwa na nasz teren i po prostu no, no jest biedny, ale no agresywny. Jak się kurzy, jak ma krótkiego nerwa no. zobaczy psa albo człowieka, no to jest niebezpieczeństwo, że może się rzucić na, na niego, dla niego Ale te... postępy są, dostępy są. Tak, są psa. Już na spacerze się tak nie... to znaczy on się w ogóle nie grywał na spacerze, ale już e, mniej szczęka, mniej waczy. Tak, bo na spacerze Bogu się z kolei dużo grzeczniejsza No tak. Chodzi ładnie przy nie nie szarpi smyczy. Ale jednak Helga jest wypuszczona. bez smyczy. Tak, Helga możemy puścić na spadze, żeby smyczy, no natomiast już musimy wtedy zawsze chodzić na smyczy, bo gdyby ewentualnie ktoś szedł to, to dłali, byśmy się mm -hmm. tego kogoś. No tak, ale miał e, wcześniej e, bardzo, złego tego... I... Prawdopodobnie miał tego właściciela. jest mm -hmm. Mama wiadomo nam, co mamy mówić, a nie będziemy słuchać, co się nasza. W domu mamy jeszcze pająki. Tak. Ze zwierząt, ale o pająkach tych ja się nie mówię. Muchy, ale to wraca. No. Komary to wlecą. No na szczęście... I nie ma jak dzisami chodzimy na, no, na startem, to czasami nam się um, udaje zauważyć tarne. Serę, no Ja widziałem dzisiaj tarne. No, całe, a ja no, dziki! Całe stado sara no, właśnie dziku, no, a potem też wydaje y, y, y, no, się y, zobaczyć więc naprawdę fajnie jest zobaczyć takie zwierzanko, które rzadko... Ale... A chciałam powiedzieć, że nie mieszkamy gdzieś w Białowieży mhm. albo w jakiejś pustyni, mieszkamy po prostu pod Warszawą, we wiosce i chodzimy sobie właśnie do lasu na spacery i okazuje się, że tam żyją właśnie jeszcze takie dzikurty. Ale yy, ptactwa raczej e, w cieplejszych yy, porachów. No mhm. ja też jakoś nie widuję, w no, bażanty. No, nie docenę, one są raczej ten, takimi ptakami, które odlatują. Bażanty? One są, prostu bo szczerze no, raczej wiele podlatają, tak? bo oni nie, nie odlatują. No nie wiem, w każdym razie ostatnich nie widzę. Natomiast tak. może zrobimy na zimę następną karnię, to będziemy no. jeszcze mieli ptaki. Ale y, co zauważałem to, że to może one się z i, pod ziemią. Podzielić. Pod ziemią. No to dobry pomysł. Króliki! No, może, może jak, królici. jak królici też mieszają. króliki. Jak króliki też myślą, króliki myślą pod ziemią? nie wiem. Nie, jest jak... A, no jak krok, no tak, uważałam to nie. Nie żał... bo, bo y, y, okay. <ślamy> w takiej bajce, to y, po, y, widziałam, że króliki takie sobie robią matki. A może tak, może masz rację, może dzikie króliki mieszkają pod A może to Nie wiem, bo o tym. Jeśli jesteśmy, y, jesteśmy w tym temacie całkowicie lajkonikami, więc jak ktoś ewentualnie chciałby nas oświecić, to właśnie. W poprzednim zerowym odcinku, a w tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jaka jest nasza strona, yy, to ja teraz nadrobię ten, yy, to zaniedbanie. Wielki, wielki błąd. Masz jeszcze o tym zdaniem? Chciałbym jeszcze Święty tutaj krytykować. podcast.święty.spokój.blogspot.com I to jest łatwe. Podcast Święty Spokój. Podcast pisany przez C. Święty Spokój, bez żadnych polskich znaczków. Wszystko razem, łącznie pisane. Jak chcecie to możecie tam wejść, możecie zostawić tak, jakiś tak. komentarz, możecie nas dodać do, tam do ulubionych jakichś Facebooku, MySpace, Twittera. Tak, tak, A jeszcze są reklamy. Tu są reklamy. Na, na tej stronie. stronie? No tak, bo mamy nadzieję, że to jest w, w branży mediowej, także reklama. No, możecie klikać, no nie spodziewamy się tam kokosów, ale może. Dobrze, to mamy. A, nie wiem, ja chcę powiedzieć, że szkoda, że nie możecie za kartę zobaczyć stów i martiego po prostu twist na dzień. Ale możemy umieścić nikt. No może, może, gdzieś kiedyś jeszcze jakieś e, zdjęcia umieścimy. Jeszcze rozwijamy się, nie wszystkie działy, nie wszystkie działy zostały jeszcze otwarte w naszym, tak, w naszej e, redakcji ale jeszcze także jeszcze działu fotograficznego nie mamy ale to jeszcze wszystko przed nami a jeszcze przypomniało mi się coś o psach że początki mieliśmy trudne bo nam psy uciekały jak my jechaliśmy do pracy, do szkoły zostawały sobie rano na, na, na cały dzień na dworze, na, na potwórku żeby nie musiały siedzieć w domu no i po dotarciu do pracy miałem telefon od sąsiadów, że nie ma ich albo na podwórku, albo że gdzieś biegają samochód. To jest tylko Chciałam powiedzieć, że oczywiście miały głupie, że, że, że jakby to mogły sobie wejść. A jakbyście nie widzieli, jak się wymykały, to one po prostu rozdzierały, nie wiem jak, ogrodzenie po prostu, po prostu. i sobie je wybiegałem. No to nie zupełnie było tak z tym rozbieraniem, bo to y, trwało tydzień. Ja tak dzień w dzień przyjeżdżałem do pracy, zabijałem się z powrotem i wracałem do domu, a ponieważ do pracy jest, mam daleko, więc to już był dzień stracony, już nie wracałem. I to było tak, że najpierw Codziennie, jak wracałem, połatałem nowe dziury. to teren obrodzony nie ma, nie ma którędy przejść, ale ale gdzieś znajdowały. Po prostu no, psy są na tyle duże i silne, że potrafiły tak tchnąć siatkę, że udawało im się przejść między siatką a podwórkiem. Ale jeszcze w pierwszych dniach, bo byśmy chcieli do domu. No tak, no, do domu, nie. Znakułki no, no. się przydają. No? no i. I... Bo się po prostu bał, bo chyba wtedy, jak był jeśli nie był w i miał innego Pana, to chyba wtedy kobieto za to, że chodnił do i dlatego się chyba bał. No poza, bo tym, tam, poza tym w Stronicku Boguś spędził chyba półtora roku, jeśli dobrze pamiętam, chyba za kilka miesięcy. Też. Chyba tak. No, ale jeszcze wracając do tej siatki, i któregoś dnia, wpadliśmy na szatański, a w ogóle zachowywałem się przez ten czas, można powiedzieć, jak nie będę przyrównywał, ale sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Jak, jak to wygląda? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dom stoi, w na podwórku, a ja w krzakach po drugiej stronie ulicy gdzieś w lesie i obserwuję. Tak, żeby im się nie pokazać. I siedzę, siedzę w tych krzakach no, po godzinie wyszedłem, bo mi się znudziło, pokazałem się on nie odkryłem, które mi wchodzą, bo po prostu mnie zrobiły na szare i nie wyszło. Następnego dnia zostałem w domu. Psy na podwórku, a ja udawałem, oczywiście, że mnie nie ma. Cała rodzina rano pojechała do pracy szkoły, oprócz mnie, no i siedziałem w domu i wyglądałem przez okna. Oczywiście, tak żeby mnie nie zobaczyły, odchylając ledwo tam za no i obserwowałem, obserwowałem i psy nie wychodziły patrzę strasznie za przewodności, wyciągnąłem sobie jakieś śpiworki takie kotyki, podarły na, na podwórku, a ja nie mogłem wyjść i, i tego zabronić, bo przecież by się wydało, że jest. No i w końcu już uważyłam, wy, które my chodzimy. No to była już ostatnia dziura, bo udało mi się tą dziurę zatkać i od tamtej pory no. już nie, nie wychodziłem. Ja za dobrze tutaj, żeby wychodziło. No. No, ale miały wtedy też, też tak dobrze i wychodziły. No, po prostu, e, no, nie lubiłam sobie pohacać, bo to był za mały teren. Tylko, że Boguś jak sobie hasał, to jednego pana do kałuży spędził, bo, bo tak ten pan uciekał przed nim, no to nie jest śmieszne, no bo szkoda po prostu. Pana. No, baliśmy się, baliśmy się po prostu, co ten wariat może nabroić. To, to chyba jest koniec, czy macie jeszcze coś do powiedzenia o naszych zwierzętach? Nie, nie naszych. O Jakie naszych? zwierzęta mają tutaj? Ale o naszych na razie, bo... A, no, nie, to tak. Nie? No, Maliśmy wywiadanie? A, ja mam. No. Co najpiękniejsze? Wójtamy. <głos> Najpiękniejsze, no, najmądrzejsze i teren, teren, teren, teren. Nie, no, ten nie no, wątpię, żeby najmądrzejsze były. No tak, to prawda. No, ale ten... ten, ten. Ale jako no, honnestor tego domu, najstarsze zwierzę. I... Ale naprawdę są nie, nie jest mądry, bo dzisiaj wywalił mistrę. No, mądry by tak? nie wywalił. No tak. Naprawdę są cudowne. Nie? właśnie się okazało, że mamy jeszcze inne zwierzęta. Okazało się, że mamy mimo kleszcze. stycznia już kleszcze się pokazały, bo się ciepło zrobiło. Dobrze. To teraz może powiemy o tym, o zwierzętach naszych znajomych, mhm. w rodzinie, może. Mhm. Ale nie, bo ja jeszcze nie a propos naszych znajomych, naszych znajomych, tylko o psach policyjnych. Mhm. No, jeśli masz tym do no. e, Jest Jeden w Polsce pies, który umie.. E, pod... Tak. Umie podlić. No, to Cywil, to wy nie wiecie, tak? co to jest Cywil, Przecież wy jesteście gówniary. Cywil <grym> to, jest, <grym> to jest ten. to jest ten. Taki pies e, e, z serialu, który powstał we ja się jeszcze urodziłem. A to Cywil. <grym> <grym> e, e, to jest taki pies. E, jeden właśnie. I on podbiega do samochodu, tak? Nie. A, to ty my słyszeliśmy tak. o tym psie w radiu. Um, powiem w jakim, bo to jest nasze ulubione radio. Trójka. Tak. Nie, żadne mff my i Masakra. Zdrowiazmy. Słuchajcie trójki. To jest, no w ogóle no i nas. polskiego radia, tak. Przerwa między nami możecie posłuchać polskiego radia. Państwowego tego. Tak, trójki. My słuchamy trójki. Czasami, czasami gdzieś na samochodzie no. przełączam jedynkę, ale to ale to dojdzie. dlatego, że... No dobra, ale przejdźmy do tematu, bo w sumie nie chcieliśmy nie mówić o radzie. No i tak, i tam była audycja właśnie o zwierzętach, o, o psach tak naprawdę, jakaś mm. nagroda dla najdzielniejszego psa roku mm. i wygrał, wygrał, chyba nie wygrał. Ten nie wiadomo, ale... Ale nie wiadomo. w każdym razie jakieś wyróżnienie. Dostał mm. pies, który... To jest jedyny pies taki w Polsce, który potrafi... Szukać, y, jadąc y, na jakimś pojeździe. Nie. Czyli to wygląda w ten sposób, że jedzie się, y, nie wiem, samochodem czy motocyklem, z koszem nie było tam powiedziane więc dokładnie nie wiem. Da, pies dostaje, pies dostaje komendę, y, że ma tropić, tam zwęszyć i Pies zaczyna węszyć. Jak coś wyczuje, to wtedy daje sygnał właśnie, że wyczuł, zaczyna szczekać, samochód się zatrzymuje, pies wyskakuje, biegnie do tej ofiary wypadku, sprawdza, że ona tam jest, wraca i powiadania, że jest, że można z nim iść. No, to po prostu wydało mi się niesamowite w porównaniu z tymi naszymi debilami sami, to po prostu tamte są. ten jest genialny. No. No ale to nie jest pies naszych znajomych, ani naszej rodziny, a mamy coś do powiedzenia o psach um, zna, znajomych? Może Magia masz. Ja mam, yy, yy, yy, bo nasz bo jest Piotrek, yy, no, yy, mój jest Mój brat. Tak. Yy, naszego stacji, Jest Bańska. No to on po prostu mm, na takiego. No też mądrego. Mądrego i wielkiego psa, po prostu Mozina. A wiecie skąd ten atlas? Skąd ten Mozin? No ja nie, nie jestem pewien, ale jeśli dobrze pamiętam, to Piotrek mi mówił, że to jest e, nazwa jakiegoś izraelskiego karabinu. <tos> tak, w ogóle ten... E, ale ale propo tak. Mozina, to jest bardzo mądry i y, strasznie wielki. Kiedyś byłam y, u babci i właśnie Yy, yy, no, właśnie Piotrek przyszedł z Mowinem. A wiemy jaka to Czym jest Mowin? Dwa... Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Buldek? Nie. No, ale on jest potębny, nie? No, no. no i, i tak... Yy... 40 kilo. Tego słyszałem. Nasze ja pcy to ważą jest... 20 i 25. Yy, no, i, yy, no i właśnie yy, Piotrek się zaczął bawić z Mowinem. Yy, no, Kazał, no, on machał chustą, a on po prostu skakał. I jak skakał, to trzęsła się podłoga od tego. I, i, Ale no, Tak, i jak babcia mi rozłożyła łóżko, no to po, ja się położyłam i, i koło mnie mowić. No i mnie pilnował i pilnował, a... No i się dziwiłam, że tak nie pilnuję po prostu. No, Lucia e, to tego, znaczy. Tak, jest Tina. Była Tina. To znaczy ona tak nie ale, wiem, jakoś. Ale może to jeszcze o jakich zwierzęta były kiedyś mieliśmy w przeszłości, to może za chwilkę, tak właśnie, może. Tak. Może o zwierzętach, może jakichś ciekawych o twoich znajomych. Moja koleżanka Klara ze szkoły miała, bo oddała ta bardzo fajnego, bardzo długa, bardzo miała długą siedzibę. Taka, taka rasa, która ma. długą Tak, <grym> właśnie, właśnie tak się nazywa ta rasa. Na oczy im spada ta sieć. No wiem, i to. No nie, wiem, jak się no razy. nie, nie, nie, nie, nie, nie, Hmm. Ja o tak, ale y... ona miała na imię chyba Pakuła, tak mi się wydaje, tak właśnie, i e... właśnie no, miała wiem, na imię tak. Pakuła i ten, ona była jakoś taka brązowo-żółto-ruda, coś takiego. No to ja powiem jeszcze może coś e, się dziwnych zwierzętach, nie tak dziwnych ale miałem kiedyś takiego kolegę, który miał warana, to jest taki wielki rodzaj wielkiego jaszczura i jeździł z nim na obozy sportowe zresztą, bo ja kiedyś byłem sportowcem, więc widziałem go na tych obozach sportowych z tym waranem. Podobne to nawet groźne zwierzę, ale nie wygląda na groźnego, bo tylko właściwie cały czas leżał w jednym miejscu i wyglądał jak posą. No i jeszcze miałem kolegę, który miał w domu terrarium z no, ale jeszcze ja mam jedną, przepraszam, e, moja koleżanka Basia z mojej klasy, ma, e, no trochę, ma takie, takie jakby zo, ma kota, ma, e, to jest bardzo dziwne, e, kameleona i ma rybki, więc, e, to znaczy podobnie do mnie, bo ja też mam właśnie e, trzy zwierzaki. A który z Was miał um, kolegę czy koleżankę z patyczakiem? ja, goścę, ja mam, że ja ona ma chyba jeszcze kiedy połóż ale nie wiem. To nie musi być bardzo fascynujące, tak, zwierzę. No <śmieniu> nie, ona, ona opowiadała, ona że właśnie nudno jest, nudny jest w <śmieniu> patyskach, bo odgodzić się, tylko trzeba go karmić. I to on je coś? No chyba tak, Czasami nie wiem. Trzeba tylko go karmić, jak to, co... A głaska? Stoi. Poproszę. E, no. e, jeszcze, jeszcze chciałam powiedzieć, że moja taka e, e, e, koleżanka ze szkoły Wiktoria, ja tam ma dwa psy. Jeden psy, e, przepraszam, koty. E, no i e, jeden się nazywa Milka. To dziewczynka, ale to Rugi się nazywać szczur, bo ma, taki, bo ma taki różowy ogonek na końcu. Profanacja, żeby kot się nazywał szczur. No, no ale już. ten, są y, y, na te, y, koty, y, jeden mucha ma na imię. Aha, tak. Jeszcze był pirat. Nasza kuzynka Basia po prostu sobie tak. Będzie, nie klasz, bo to raczej będzie, <śmiech> potem dobrze słychać. No to... Temat zwierząt naszych znajomych mamy zamknięty, czy coś jeszcze ktoś chce powiedzieć? To teraz e, po może powiemy o zwierzętach, e, o zwierzętach, które kiedyś mieliśmy, ale tutaj akurat, ponieważ wy jesteście w wieku takim, że nie macie żadnych doświadczeń z przeszłości, to chyba tylko ja powiem, chyba że macie coś jednak. No może zacznijcie, no proszę. No, oś, co chciałeś powiedzieć o swoich zwierzętach w przeszłości? Nie, ma, nie, to Miałam! nie. Nie, nie, miałam żab? nie, nie, ja miałam nie, nie, ile ja miałam żab? nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, much. nie, nie, nie, i nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Chciała złapać jeszcze czurkę, ona po prostu tak um, otworzyła paszczę fogną. Jezu. <laughs> otworzyła swoją paszczę i jakoś z tych zasyczała. O, <pluś> <pił> o tak Tak właśnie. I, I chciałam jeszcze powiedzieć, że kiedyś moja babcia mi opowiedziała, że właśnie mój cakier, ale o w porcie. Bath... To ja dobra, bo będzie? Nie możesz opowiedzieć, to tam twoje też się odkryje. E, e, Baccia moje mówiłaś, że właśnie mój tata Bartek e, miał kiedyś chomika. A, właśnie zapomniałam i, i, i, i, e, e, o no, tym. i on bardzo długo żył, 4 lata. 4 lata? trzy. No lat. trzy i pół roku. Rzeczywiście żył bardzo długo i to było niespotykano wśród chomiku, żeby panuj. Tak. Długowiecznie był. Jeszcze e, chciałam. Magda, ty gaduło, weź. Przecież ty Powiedz masz że... ile lat? Dziesięć, nie? Ale to ty nie masz doświadczeń żadnych. Chciałem powiedzieć, że mój kolega, Tasie to on ma e, miał, e, Czyli cztery, tak miał to kot. Nie, miał cztery komiki. No i chyba mu jeden został, nazywa się pirat, bo nie ma jednego oka i ma i zwichniętą nóż po no to, to chyba <grym> on przeżył, tak? No, to chyba tak, ale nie wiem czy nie wiem, czy jeszcze żyje. No to ja tak, to, to ja w takim razie powiem teraz. zakazuję was, bo ja miałem zwierzęta. Ja miałem tak, miałem maleńkiego pieseczka, yy, pudelka, miniaturkę. Ale nie Story. był to taki pudelek, taki zwiedź No nie balny. był wy, mm, wystrzeżony jak pudelek, ale był pudelkiem. To była chmurka raczej. Wyglądała, chmorka. ja chmorka. bym ją przyrównał jak niedźwiedź, niedźwiedź polarny wygląda, to ona była miniaturką niedźwiedzia polarnego. Taką naprawdę miniaturką, bo ona się nie ma, że w garści mieściła. No hmm. i cóż, no piesek jak no, piesek, no już go, nie, już go nie ma, już dawno go nie ma. Miałem jeszcze rybki, Miałem, miałem, znaczy zanim miałem akwarium, to, bo rodzice nie chcieli mi kupić, to, sobie, nie to, że zrobiłem coś takiego, że w słoiku trzymałem rybki. Są taki, taka rasa rybek, się nazywa ją bojowniki, które nawet podobnież w takich słoikach się całkiem nieźle rozwijają, no i ja miałem, hmm. Miałem właśnie bojowniki w, w słoiku. A małe też Bardzo ładne rybki, ale po prostu one stały na takim niestabilnym meblu, że się po prostu wywalił ten mebel razem z tymi bojownikami. E, ale przeżyły. Wziąłem drugi słoik, potem już moi rodzice je dali na z, z tego wywalenia było, były też plusy. A ja chciałam jeszcze zapytać ten połat. Ty ty złapałeś, ty kupiłeś te rybki? Kupiłem. No, bo ja złapałeś te no. wiedziarko. Bo, bo my to sam jest z udziałem, jest z Magda, to, to jest łapiemy, mój szal, ty w ogóle spada. Łapiemy małe e, rybki. Rybki? No, te, Janki. Kiedyś to alki, kiedyś kiedyś, kiedyś Zuzia miała e, taką okropną przygodę. Po, e, po prostu... Nie wiem, spotkała jakąś ropuchę, jakąś strasznie wielką, nie wiem, ale ja widzę, obejście sobie Harry Pottera, co to zobaczycie. Jeszcze, jeszcze, tak. Je, jedna o... uwaga. Jak będziecie już tego Harry'ego Pottera ewentualnie oglądali, to go obejrzyjcie, a nie obejrzcie. <grym> no, jeszcze... pokpory. Miałem... <grym> no, no, no. I coca nie, <grym> No bo... dobrze, ale jeszcze chciałem powiedzieć, bo miałem jeszcze takie jedno zwierzątko, to prawda może zbyt dwa dni nie miałem. Nie to, żeby zdechło, ale po prostu to było zwierzątko niedomowe. Miałem maleńką kurkę, pisklaczka ale tak się do mnie przyzwyczaiła yy, ta kurka przez te właściwie parę godzin że się, jak siadałem na krześle i wyciągałem nogi przed siebie to ta kurka wchodziła po moich nogach wchodziła, wchodziła i wtulała się tutaj przy mojej szyi na ramieniu siadała i wtulała się w szyję i jak otwierałem buzię to ona zaglądała do buzi i, <grywania> i dziobała mi w sębę. Dentysta za darmo. No to miałem taką kurkę. Ale ja jeszcze miałem. To już nie jest. A nie O czym? O Tobie. Bo nie wiedziałam o tej kurce. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie wiesz o mojej. O mnie. I są takie rzeczy, których się nawet nigdy nie dowiesz. No dobrze. Co, będziemy powoli kończyć, jeszcze no. na koniec y, powiemy y, nie, może nie, nie. czy w ogóle fajnie jest mieć zwierzaka, a co z tym właściwie fajnego, że trzeba z tymi psami wychodzić, że trzeba je karmić, że trzeba się nimi opiekować właściwie za rozysku. Nie, jest. No, a wiesz, co to znaczy. No. Mhm. Można po prostu je tulić idzie. No i bali jest. Bawi się z nimi i e, też jest plus, bo one sięgają na nadwór i e, wtedy jak już e, wyjdziemy na, na dwór, to e, e, no, dobrze dla nich i dla nas, bo im e, wtedy się załatwiają, a my nam się obręczają, na, a już bardziej nam się móc. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że właśnie Zuzia nie chciałam wyjść na spacer, ale jakoś się udało ją namówić i teraz okazało się, że to był świetny pomysł i dziękowała, że wyszła. No tak, no. To trudno tak naprawdę zmierzyć zyskami, okay. plusami i minusami. No, nie no, jest, jest to... sporo. Nie możemy teraz trzeba natychmiast do domu wracać, bo psy muszą zrobić siku. Nie można wyjść na dłużej, bo psy zostają. Nie można do tego naszego krytyjskiego bogusia, który wszystkich gryzie, nie można tam zaprosić kogoś. Minusów jest dużo i trudno tutaj rozmawiać o plusach, ale jednocześnie się tak jest tak, że może trudno sobie wyobrazić, już bez nich. No, ale przyznajmy, że Bogus nie jest najgorszy. No dobrze, no przy, przyznajmy, chociaż trudno, jakoś tak na szybko trudno mi wymyślić kogoś gorszego. Ale no wiem, mówisz co? No, słucham. Co, są psy, są, są na są nie. Co nie? Rzecz to Są gorsze. Tak, A tak, den, den, den, Ale. On dalej mieszka w Którniku i jeszcze go pewnie nikt nie wziął, a no chodzi tak, mi o, ale, no, o to, czy ktoś ma ja, coś gorszego w domu chodząc. propo do. Denvera. Prop! Na początku, początku. chcieliśmy zobaczyć jak tam będzie Denver, <śmiech> ale <śmiech> to jest właśnie taki pies, który był w schronie. Sporo. Jeszcze jest, później. No i chyba no. nie wiem. No i on po prostu um, się... Yy, jeszcze nie znał z helpą i po prostu się na nią, no jakby tak rzucił nasze na szczęście u nas snedzie nic um, yy, się nie stało i postanowiliśmy, że po prostu tego nie wierzymy, bo by się nie dogadywał z tego i chcieliśmy, no po prostu Bogusia. A ja mam jeszcze jedną ważną rzecz, ostrzeżenie dla wszystkich uważajcie, uważajcie, jak idziecie do psychologa. Może w ogóle omijajcie psychologów. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Nasz pies, Boguś, miał pójść do psychologa. Takiego psiego, tak? Jest taki, nazywa się taki, taka osoba behawiorysta, trudne słowo. I e, poszliśmy z Bogusiem do behawiorysty, właśnie żeby zapytać, co tu robić, żeby Boguś złagodnił. No ale niestety behawiorysta akurat y, mm. się spóźniał, więc w został wykastrowany. Więc Uwaga, bo można pójść do psychologa, jak to nie zostaniecie, to no, P uważajcie. P <grym> tak. To co? To ja jeszcze mam jeszcze kilka takich um, organizacyjnych y, komunikatów. Otóż y, w ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku zerowym obiecałem, że Będą piosenki, będzie muzyka, której ja nie będę odsłuchiwał Najpierw tylko będę puszczał od razu No to wycofuję się z tego jednak No po prostu jest całe zatrzęsienie jakichś mm, melodii granych na Casio I to jest po prostu... No to jest nie... No, przeprowadzam wstępną e, selekcję Może to nie... M, wybieram takie, które w miarę już... <grym>, tak Tak Wybieram więcej tak. To nie pamiętam, nie wiem, może to się pożegnamy już na dzisiaj ze słuchaczami. Zapraszamy do słuchania. Znaczy, nie sądzę, żeby nam się udawało... Aha, właśnie, jeszcze chciałem coś powiedzieć. Taka mała dygresja, bo podcast miał już być w zeszłym tygodniu nagrywany. I że najmagę. Potem miałbym sobie wadę w zeszłym tygodniu, ale yy, yy, raz, że. Yy, Sprawdziany moje. Tak. Wiecie, ile miałam sprawdzianów? sprawdzeniu? Aż trzy. Z przyrody polskiej i matematyki. Tak. No i z informatyki. To jest normalnie straszne. Tak. Dziękuję. Tak, to jest, a propos redaktorki zuzany, która nie mogła wziąć udziału w, w nagraniu podcastu. Ma, Magdalena, masz um, usprawiedliwienie, dlaczego nie nagrałaś um, podcastu w zeszłym tygodniu? Tak, to było to um, Magdalena, a ja, a ja miałem temat, już nawet szedłem um, nagrać, ale usnąłem. A to potem... ty chciałeś być nas Tak, chciałam, ale nie na inne temat, na bardziej dorosły. No i jeszcze chciałem się usprawiedliwić, że kupiliśmy nowy telewizor, który ma, jest piękny, duży i oglądaliśmy na nim po prostu filmy i 55 calów. No, po prostu po prostu nie mieliśmy trochę tam się zagubiliśmy w świecie wyświetlanym na tym telewizorze i.. Nie mogliśmy się od tego oderwać, dlatego nie nagraliśmy podcastu. A czy następne będą się pojawiały nie regularnie? Nie! Na pewno nie! Nie możemy jeszcze, tego obiecać. Jeszcze ciekawostka a propos psów. Ty są daltonistami. No wow! Daltonistami? Może wyjaśni yy, słuchaczom, którzy nie znają tak trudnych słów, co to znaczy daltonista? A, daltonista to jest e, zazwyczaj facet, a tak. E, <laughs> e... Może bez dobrze? Po prostu powiedz, e, kim jest, co daltonista, jaka jest cecha daltonista, a nie jakieś, jest płci, bo to w nie ma znaczenia. A, biedak nie widzi kolorów. Tak. Magdalena, masz coś, bo tak. się żegnamy już, chyba. Zresztą, te coś. Ktoś. chodzi na y, y, y, jakieś tańce lub coś, to się umyjcie jako A jeszcze tak. Kiedyś. Dobra, Magda to, Z Milora, kończymy. Nie, kiedyś na kolanie. Były pod.. te podchody. I, I byłam z trzema kolegami w pokoju. I jedna nie chciałam, Po prostu pod tym pod... Zabawie. Bo tej zabawie nie troszkę po prostu nawet yy, podnieść. Proszę. Tak, to tyle chcieliśmy powiedzieć o, o zwierzętach i zwierzęcych zachowaniach ludzi. Do zobaczenia za jakiś czas, może za tydzień, może za dwa. Zobaczymy, czy yy, w pełnym wkładzie to tylko ja, czy tylko Zuja, czy tylko Magda. Ja to nie umiem tego, na to <śmiech> No tak to przez te niektóre tak długo pisał, to wszystko się nagrywa i słychać. No. Więc... To teraz mówimy wszyscy na 3-4? Czy każdy na 4? Na 3, 3. Ale co? Mara! Do, a, do a, widzenia? Do widzenia, tak. Nie, do usłyszenia. Tak. Trzy, trzy, ten, ten... Do usłyszenia! Mara! A na koniec jeszcze kępa, y, albo jakiś utwór muzyczny, zaraz w momencie, zaraz wybierzemy. Dobra, już wróciliśmy. Wybraliśmy yy, piosenkę pod tytułem BOF, BOF zespołu Joy Machine. To jest rock and roll. <grych> tak właśnie, na początku jest ekstra no, solówka, tak jakby. Tak, opowiedz yy... ludziom, co, co wysłuchają. Tak właśnie, na początku jest ekstra solówka, gitarzysty. Dziękujemy. No a teraz już to musicie słuchać, bo już wiecie, jak to jest utwór. Posłuchajcie, to jest super! Do usłyszenia, narazka! Nara! Na razie, siema! Tak młodzieżowo się trzeba... Mhm. Jak się jeszcze... Siem. Jak się jeszcze żegna w szkole podstawowej? Cześć! Narty! Ja znam jeszcze Narty! Nara! Nara. Nara. Cześć!